Cześć, witam was w, w, w, w, w, w szóstym odcinku podcastu alternatywnego. O czym będzie w dzisiejszym odcinku? W sumie sam nie wiem jeszcze. Wiem o czym będzie w tym za tydzień. A w dzisiejszym nie wiem. W każdym razie jest to przedostatni odcinek wakacyjny. Wakacja będzie ten jeszcze jeden i koniec. Później już będzie. Normalny, co tygodniowe, mam nadzieję więc przez ten czas, co mi nie było, byłem na Mazurach konkretnie wełku no ale o tym zaraz Jak już mówiłem, rozwaliłem tamte słuchawki czy same się rozwaliły tak się ułamała słuchawka jedna no i kupiłem nowe zresztą chyba słychać coś Dużo głośniejszy mikrofon jest od tamtego no, Mam nadzieję, że będzie dobry Przecież i tak może niedługo skoły i lepsze, coś do nagrywania No na razie niech będzie to co jest I tak usiadłem w pokoju i nagrywam pierwszy raz na laptop Na dole siedzi siostra Nie będę jej przeszkadzał, niech sobie gra w tego CS -a. No, ja sobie to uważam. Nie wiem, czy to, że mam takie duże wzmocnienia na tym, jak to się nazywa, w na Waldo City, że mi tak skaczą, Czy to wina słuchawek, czy to wina laptopa. Się zobaczy jeszcze. Później coś nagram na kompie, wiedział, czy to wina. Czego to wina, no. Zmieniłem trochę wygląd strony. Znaczy trochę. Może zmienię go jeszcze. te znaczy ta kolorystyka mi nie bardzo odpowiada. W każdym razie no. dodałem wtyczkę tą facebookową. Że można kliknąć luby to. Trochę to dużo miejsca zajmuje. Będę to wpisy wyświetlane. Pod spodem są twarze. W razie dwie osoby. Na dole Krzyszman i ja. Bo jak można swojego podcastu nie robić, no nie? Trzeba kliknąć like, this, nie? A no właśnie, ustawić polską wersję Facebooka. Może ktoś wie, czemu jakoś inni mogą ustawić, lubię to, a u mnie musi być like. No ludzie, pomóżcie. Ale dobra jeszcze z tym miałem mówić o tym co robiłem przez te dwa tygodnie co mi mówił w zasadzie to już prawie trzy no to tak od końca wczoraj byłem na meczu Kucharu Polski Grała Unia Ciechanowiec czy tam Cokis, nie wiem dokładnie e... No bo Cokis to Ośrodek Kultury i Sportu czy coś takiego No i w końcu to chyba pod Cokis należy No mniejsza z tym I grali na Piast Białystok O Chyba W każdym nie znam tego klubu No i niestety Unia przegrała 1-0 No szkoda No ale w sumie z drugiej strony gorsi byli przed tym meczem no, i dłużej nie, nie będę mógł oglądać pucharu polski tutaj Może w białym, gdzieś na jego pójdę Dobrze się zobaczę już wolę Wismę Jeśli chodzi o polski klub. No wcześniej byłem przed tym meczem Przynajmniej tak bardzo przed tym Jakiś czas przed tym byłem w Ełku. No i tak pojechałem, że tylko raz mogłem popływać w jeziorze. Taką pogodę miałem No, czemu? Raz pierwszego dnia, jak tylko przyjechałem. Szedłem popływać wróciłem i już później nie było jak. Przez całe dwa tygodnie. No dobra. No to coś tak tu siedzieć. No to były mi tam w tym. Jak balony te były wełku Nie wiem jak to się nazywało. Gdzieś tam był konkurs taki. W każdym razie byłem na tym. Zdjęcia mam gdzieś na telefonie. Był aparatu, zapomnieliśmy. No i wrzucę. Z2. Jak uda mi się zrzucić z tego telefonu. Byłem taki zasyfiony, że mogę nie znaleźć. No. I ogólnie było fajnie. Z tego miejsca, gdzie staliśmy, startowało 40 parę balonów, a ogólnie była ponad setka i dwa sterowce. Pierwszy balon, jaki startował, to dam zdjęcie. Wyglądał taki jak piwa. No i później byłem trochę niechronologiczny. Najpierw mówię, co było na początku, później co było na koniec. Dobra, czasami do tematu. Później trochę byłem w Dalindi. To jest takie, nawet nie wiem jak to zdefiniować. Taki ogrodzony teren, porzeźbiony takie na drzewach, na kamykach różnych. Takie. Fajne to jest, też zdjęcia wyrzucę to zobaczycie o co chodzi no coś mi dzisiaj nie idzie już się odzwyczaiłem przez trzy tygodnie nie gadacie kiedyś to tak było co dwa dni nie no może być bez przesady, że co dwa dni no, ale no i było takich dużych przerw od pierwszego do drugiego 4 dni później jeden dzień przerwy Później trochę ponad tydzień i później 4 dni, no a teraz 3 tygodniowa przerwa. Ciężko wrócić. Chociaż <gryzysz> i tak. No dobra, nie wiem czym tu jeszcze ganiać? Klikajcie lubi to, czy tam bardziej like this. Nie wiem jak to pisze stronę, otwarte. No. no i co więcej? jest. Dobra. Trzymajcie się. Cześć.